Mielili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet takie czworonożne, zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg nauk porządliwości ich serc ku nieczystości, aby bezczyścili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.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 Pierwszy rywek Sława Bożego, który mamy w pierwszym rozdziale od 1 do 18 wiersza pokazuje nam jakby taki początek tego listu później apostoł Paweł właśnie teraz od tego czy tam czy 19 wiersza wskazuje i cały drugi rozdział wskazuje y, grzech jaki człowieku jest i że żaden człowiek y, nie jest wyjęty spod tego prawa Bożego i że każdy z nas właściwie mieści się w tym tutaj niechlubnym może powiedzieć jakby świadectwie o ludziach o każdym człowieku, który jest niezbawiony i nieuratowany i nie ma tutaj Słowo Boże pokazuje, że nie ma wymówki żaden człowiek, który stoi przed Bogiem, który w ogóle jest stworzony który jest urodzony który chodzi po tej ziemi. I właśnie to, co jest napisane, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. I Bóg ma swoją możliwość, żeby objawić każdemu człowiekowi, że On jest, że On jest tym stworzycielem, że On jest tym wszechmocny. A nam jeszcze objawił się w swoim Synu, naszym Panu Jezusie Chrystusie, bo to jest łaska, że w ogóle chcieliśmy yy, zwrócić się, czy On, że zwrócił się do nas, to jest wielka łaska. Inaczej to można powiedzieć, yy, tak tutaj się można zacytować ten, ten yy, rozdział, ten urywek słowa Bożego, jako grzechy pogan, jak, albo inaczej grzechy każdego człowieka. Każdy z nas y, powinien umieć ten udział Słowa Bożego też i przedłożyć przed swoje własne oblicze i swoje serce. My nie jesteśmy wyjęci spod tego wszystkiego, jakże człowiek jest skłonny zgrzeszyć. A to tylko łaska Boża, że tego nie robimy. Albo staramy się po prostu unikać grzechu. Apostoł Jan pisze, kto grzeszy, nie jest z Boga Bo każdy grzech jest Przestępstwem przeciwko Bogu Ale wracając do tego Początku Tego urywku Który Bóg chce się przedłożyć Przez stworzenie I przez to co objawił w stworzeniu To właśnie Tak jak Wielu ewangelistów mówi I też i My sami tak mówimy że właśnie Bóg ma dwie księgi. Jedna jest napisana, która leży przed nami i mamy w różnych ją tłumaczeniach i możemy z niej korzystać, a druga jest przetłumaczona na każdy język i każdy dialekt i każde słownictwo i najmniejszy, można powiedzieć, jakby każdą rzecz. Każdy człowiek może ją przeczytać i to jest Księga Stworzenia. I o tym jest napisane w dziewiętnastym psalmie. Ten dziewiętnasty psalm mówi o tym, że Bóg właśnie napisał księgę. I że tam jest tak wspaniale to nam przedstawione. Od drugiego wiersza, 19 psalm, jest napisany w ten sposób. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło Rągiego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc z nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa. Nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi Rozrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzi ich słowa Tam na słońcu Postawił namiot A on jak oblubieniec wychodzi ze swojej komnaty Raduje się jak bohater Biegnąc swą drogą Z jednego krańca niebios Wychodzi i biegnie do drugiego I nic nie ukryje się przed jego Żarem To możemy powiedzieć, że to jest Spisana księga, która jest właśnie księgą stworzenia. I dlatego właśnie tutaj Bóg w ten sposób, w tym liście chce ludziom dać do no zrozumienia, że nie są wyjęci spod Jego Sprawiedliwego Sądu, który spadnie na wszystkich bezbożników i na wszystkich, którzy żyją i chcą żyć bez Boga. A wielu takich dzisiaj mamy, ale też i nas Bóg upomina, abyśmy w tym grzechu pogan nie żyli. takie miejsce, że wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca o Bogu, który właśnie w ludzkie serca włożył to przeświadczenie o wieczności. I taka książka nawet powstała przez pewnego misjonarza, uznającego pracę misyjną, Wieczność w ich sercach. I tam jest opisany taki przypadek indiańskiego wodza, który jeszcze zanim Kolumn dopłynął do wybrzeży Ameryki, będąc członkiem tego kultu, takiego słońca, które tam, który tam był powszechny akurat, nie pamiętam czy to byli Majowie, Astecy, czy Inkowie, czy jeszcze inna grupa. Generalnie on obserwując słońce, które w tym samym miejscu dla niego wschodziło i codziennie w tym samym miejscu zachodziło, doszedł do wniosku, że ten ich Bóg, czyli Słońce, oni czcili Słońce jako Boga, nie może być prawdziwym Bogiem, bo zachowuje się jak niewolnik. I na podstawie tej takiej rozważań i wołania do Boga, on, bo to zostało gdzieś tam zapisane, później znalezione, te szczębki zapisów, które zostały po tej kulturze, między innymi właśnie rozważania tego wodza, doszedł do bardzo dużej liczby ciekawych spostrzeżeń, które o Bogu mówiły bardzo wiele. Że On właśnie troszczy się o nas, że to On dba o to, żeby Słońce we właściwym momencie świeciło, że jest łaskawy, skoro to Słońce świeci i na złych i na dobrych, że troszczy się o Ziemię, żeby we właściwym miejscu następowały deszcz i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten gniew z 18 wiersza w tym kontekście jest w pełni uzasadniony. Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności. Generalnie musimy pamiętać, że Bóg nie wierzy w ateistów. On wie doskonale, że ktoś taki jak ateista nie istnieje. Biblia mówi, głupi że w sercu swoim nie ma Boga. On wcale nie jest tutaj jakoś usprawiedliwiany ten człowiek, który sobie otwarcie potrafi powiedzieć, bo przecież on w sercu wie, że Bóg jest i przed ludźmi twierdzi, że nie ma Boga. Nie ma takiej osoby, która nie wie, że Bóg jest. Bóg jest i każdy o tym doskonale wie. Natomiast tu jest powiedziane przez niesprawiedliwość zatrzymuje prawdę. Przez to, że widzi, że jest grzesznikiem, nie chce zbliżać się do światłości, bo wtedy w tym świetle Bożym wyszłoby tak jak o nas, że jesteśmy cali pokryci trądem, że nie ma na nas nic zdrowego i tylko Pan Jezus nas uratował, bo bez ratunku Bożego byśmy w tym zginęli co sobie zgotowaliśmy w każdym obszarze swojego życia. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak faraon, trzy razy miał pokazane, że jest palec Boży w tym cudach i zatwardzał serce, to potem gniew Boży jest w pełni usprawiedliwiony i czytamy w pewnym momencie, że to już Bóg zatwardził jego serce, faraona. Najpierw jest kilka razy powiedziane I Faraon zatwardził swoje serce I Faraon zatwardził swoje serce Lub używając 18 wiersza Że niesprawiedliwość ludzi, którzy zatrzymują prawdę niesprawiedliwości Czyli człowiek dostrzega coś I niektórzy idą za tym światłem Bożym Chcą się pojednać z Bogiem Szukają Boga z łaski Bożej oczywiście, to nie jest ich zasługa. W sercu każdego z nas są nasiona każdego grzechu. Nie możemy sobie pochlebiać, ale w pewnym momencie niektórzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości i ten gniew słusznie się na nich wylewa. Tak jakby inaczej powiedzieć, że grzech zasłania Boga albo też odpycha prawdę o Bogu. Jeśli widzimy człowieka, który grzeszy, to w naturalny sposób jakby to zaciemnia obraz Boga, który jest święty. To znaczy, że człowiek ma do wyboru sprawiedliwość lub nieprawość. Tutaj czytamy przez nieprawość, tłumią prawdę, czyli jakby odpychają prawdę o Bogu, woląc żyć w niesprawiedliwości. To jest naturalna tendencja grzesznego człowieka. Myślę, że wszyscy to znamy ze swojego własnego doświadczenia. Trudno było zwrócić się do Pana Jezusa, bo to nam uświadamiało, I nie w ogóle Jezus uświadamia nam, jesteśmy brudni. I teraz zbliżając się do Jezusa, do Boga, Mamy świadomość, że coś musimy w naszym życiu zmienić, odrzucić. Sumienie zaczyna oskarżać i od tego człowiek ucieka. Myśmy się nawrócili, to znaczy, że uznaliśmy się rzeczywiście grzesznikami niesprawiedliwymi przed Bogiem, ale tylko taki człowiek znowu może być usprawiedliwiony, czyli czysty w oczach Boga. Każdy z Was może coś mi zarzucić, ale Bóg nic. Bóg nic mi e, nie zarzuca, dlatego, że rozwiązał to w cudowny sposób, ponieważ wszystkie zarzuty e, zostały zwrócone przeciwko Jego Synowi Chrystusowi. I ja jestem czysty. To jest cudowne. E, e, to jest właściwie wytłumaczenie, jak Bóg może być sprawiedliwym, usprawiedliwiając złego. My, kiedy mówimy coś dobrego o kimś, kto jest zły, no, jak gdyby popełniamy, jesteśmy winni temu. Nie można mówić, że coś jest czarne, jeśli jest białe, albo odwrotnie. Ale Bóg właśnie nazywa nas grzesznikami sprawiedliwymi, czy usprawiedliwionymi z tego powodu, że ktoś został obwiniony, Jezus Chrystus. Czyli był zastępca. Albo mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, jeśli mam na przykład 50 tysięcy długów w banku, i ktoś, obojętnie kto, Ludwik, kto zapłaci w banku, moje konto jest czyste. Banku to nie interesuje, czy to z mojej kieszeni, czy to ktoś zapłacił. Ważne, że rachunek jest wyzerowany. I tak jest z grzechem. Ja nie jestem sprawiedliwy, ale Chrystus jest. To On zapłacił, konto jest wyzerowane. Nie ma długu. I tak widzi to Bóg. Jesteśmy, Bóg jest spłacony. Jesteśmy święci, dlatego że Chrystus, on to wszystko zrobił. umarł i powstał z marty. A więc tylko człowiek sprawiedliwy może być zbawiony. Sprawiedliwy w Chrystusie. I teraz do tego tematu, że Bóg daje się poznać. Właśnie to jest cudowne, że niewidzialny Bóg daje się poznać w sposób widzialny. W jaki sposób? No, w stworzeniu w tym, co widać. Mamy tego przykład dzie dziech apostolskich, 14 rozdział, yy, moment, kiedy yy, tam jest Paweł i Barnaba, 14 rozdział dziech apostolskich, to było w listrze. Yy, tam nastąpiło uzdrowienie. Yy, i to oni chcieli złożyć ofiarę właśnie tym dwóm sługom Bożym, jako Bogom. I oni mówią, 14, wiersz od 15, 14 rozdział od 15 wiersza dziejów apostolskich, zaczęli tak krzyczeć, ludzie co robicie i my jesteśmy tylko ludźmi takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył,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 który sprawia, że pada deszcz, że rośnie zboże, mamy co jeść. To jest dowód na to, że ten żywy Bóg istnieje. Bóg daje się poznać. Takim moim często używanym przykładem, który czasem w rozmowie używam, to jest to, co jest w Księdze Joba, 38 rozdział. Tutaj mówi to Bóg. 38 rozdział, 31 wiersz, czy możesz związać pęk plejad, albo rozluźnić pasek Oriona. Księga Joba była spisana w czasach patriarchów najprawdopodobniej, a więc dawno, dawno temu, kiedy nie było żadnych przyrządów astronomicznych i w tej księdze czytamy, czy możesz związać pęk Plejad, albo rozluźnić pasę Koryona, Kiedy dzisiaj, kiedy istnieją te elektronowe, czy jeszcze doskonalsze teleskopy, można stwierdzić, że Plejady, taki pas jakby gwiazd, jak siedmiu gwiazd, oddala się od siebie. I tutaj Bóg mówi, czy możesz to związać, czyli jakby to ścisnąć. No one się rozchodzą stopniowo. I druga rzecz, jest taki gwiazdozbiór Oriona, bardzo łatwo rozpoznać. bo to są takie trzy skośne gwiazdy leżące w jednej linii. I właśnie to jest ten pasek. I tu czytamy, czy, można, czy możesz go rozluźnić, czyli sprawić... Żeby on się rozszerzył. A one w rzeczywistości się schodzą. One są coraz bliżej siebie. To Te astronomowie to stwierdzają. Nie wiem w jakich odstępach czasu, ale po prostu, że one są o te jakieś tam odległości bliżej siebie. No więc widzimy taką rzecz, którą Job nie mógł wiedzieć. Ani nikt nie mógł wiedzieć gołym okiem patrząc, bo tego nie widać. Natomiast te przyrządy to potwierdzają to, co możemy przeczytać w tej księdze napisanej parę tysięcy lat wstecz. A więc, czego to jest dowodem? No tego, że Biblia pochodzi od Boga i tego, że istnieje Bóg, który to sprawia i który to w ogóle powiedział do Joba. A więc, mamy takich faktów wiele na styku wiary i nauki, nazwijmy. Które potwierdzają to, że ten niewidzialny Bóg istnieje, rzeczywiście, że można go widzieć. To znaczy, że można go poznać, to co Grzegorz mówił o tym Indianinie, że można go poznać, tego Boga, rozpoznać. To każdy człowiek, który nawet do którego Ewangelia nie dotarła, może to stwierdzić. Żyjący gdzieś tam, my nieraz się zastanawiamy, co z tymi ludźmi, którzy żyją gdzieś tam w jakimś buszu, jacyś tam na wyspach oddalonych, takich miejsc całkiem odizolowanych, już pewnie jest niewiele, ale tacy ludzie mogą widzieć słońce, księżyc, gwiazdy, to, że to wszystko jest tak układane i to wskazuje na Boga. Czyli człowiek jest tak skonstruowany, że może rozpoznać Boga. I wtedy powinien go, w Niego uwierzyć. To jest y, też coś, co y, koresponduje z tym, co też słyszeliśmy w Pardubicach na temat Ewangelii Wiecznej, ponieważ to od zawsze było. To jest objawienie 14 rozdział. Siódmy wiersz. Właściwie to Ewangelia Wieczna, to jest w szóstym wierszu, się pojawia to słowo. I to anioł gestuje, który leciał środkiem nieba i mówił, siódmy wiersz: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Czyli to jest rzecz, która od zawsze była. Uznać Boga, zauważając, że on istnieje i oddać mu chwałę. E, oczywiście Abraham nie był zbawiony przez Ewangelię Wieczną, bo on miał znacznie więcej objawione. Bóg do niego przemówił. E, czy Iza, czy Jakub. Oni mieli znacznie więcej niż tylko widzieć słońce i gwiazdy. E, ale jeśli są tacy ludzie, którzy nie mają dostępu, którym Bóg się w bezpośredni sposób nie objawił, którzy jeszcze by nie słyszeli Ewangelii łaski, to Bóg do nich mówi w ten sposób. To jest też istotne, że my nie głosimy Ewangelii Wiecznej. To Bóg ją głosi przez swoje stworzenie, czy w tym wypadku przez anioła. Nieraz słyszymy, że ludzie mówią, gdyby tak anioł powiedział, to nieraz i to mówię, że będzie taki moment na ziemi, gdzie anioł będzie mówił i wszyscy to będą słyszeć. Ale gdyby, gdybyś ty dziś usłyszał tego anioła, to czy byś uwierzył? A więc my głosimy Ewangelię Łaski. I też to było powiedziane, że tam, gdzie jest Ewangelia Łaski obecna, to ludzie nie są zbawieni przez Ewangelię Wieczną. Bo ta Ewangelia Łaski jest niegłoszona głoszona i odrzucając jej, nie mają do wyboru łatwiejszej Ewangelii Wiecznej. Tylko uwierzyć, że istnieje Bóg, który stworzył świat. My żyjemy w krajach, które można określić jako chrześcijańskie, a więc każdy gdzieś o Bogu słyszał. E, chodził do kościoła takiego czy innego. E, słyszał czytany tekst. E, imię Jezus jest znane. A więc to nie jest tak, że taki człowiek, który nic nie wie, nigdy nie słyszał o Bogu. Mówimy to Przecież raczej bo ci, co wierzą w Ewangelii Wiecznej, też przyjmują Ewangelię własną. Tak, dochodzą do tego. Oczywiście. Słyszę, ja. Oczywiście, że ta Lidia czytamy. I tutaj czytamy, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach. Czyli ci ludzie mieli możliwość zauważyć Boga, a może wręcz zauważyli Go. Bo tak jak tutaj czytamy, poznawszy Go, nie uwielbili. Czyli tak rozumiem w tym słowie jest że rozpoznali tego Boga, tylko teraz musieli zrobić krok. Oddać Mu chwałę, albo odwrócić się plecami. No i tu czytamy, nie uwielbili Go jako Boga. Nie złożyli Mu dziękczynienia. I wtedy następuje upadek. Czyli człowiek ze swojej natury jest monoteistą. Czyli najpierw był monoteizm, czyli wiara w jednego Boga, a później był politeizm, czyli wiara w wielu bożków tak z natury to byśmy sądzili, że ci poganie żyjący gdzieś tam w tych buszach, gdzieś tam w jakichś dżunglach, to oni byli zawsze czcicielami bożków. Nie. Na początku był monoteizm. Czyli pierwsze było to, że Bóg dał się poznać ludziom. Ale oni odwrócili się od tego i zwrócili się do jakichś swoich wyobrażeń. I, a tych wyobrażeń jest wiele. Bo yy, w wielu kulturach mamy przeróżne e, wyobrażenia bóstwa i oddawana jest cześć, jeśli już było przywołane, e, Ameryka, to w Ameryce Północnej. E, do dzisiaj potomkowie e, Indian w Arizonie oddają cześć wężowi jako e, bóstwu. E, czy też e, oddany, oddawana jest cześć Bogu Ganeshi, czyli pół człowiek, pół półsłoń w Indiach. E, albo też e, Mamy Nisrocha, ten, któremu ten babiloński władca oddawał cześć i jego synowie go zabili. Misroch to jest właściwie pół człowiek, pół orzeł. Takich wyobrażeń mamy bardzo dużo. Ale to nie jest tylko gdzieś tam w jakichś przedziwnych kulturach, bo przecież w katolicyzmie istnieje kult hostii. Ksiądz przemienia, nazwijmy te hostie, ciało Syna Bożego wedle tej teologii, potem klęka i oddaje jej cześć. To jest nic innego niż babuchwarstwo. I to znaczy, że nie tylko jacyś nieświadomi, nieuczeni, przytępieni ludzie gdzieś żyjący bez świadomości głębszej dżungli, ale tak zwani cywilizowani ludzie, wykształceni również teologicznie, Także są bałwochwalcami. Dlatego widzimy, jaką miarę to przybiera. Bo tutaj, w, tym, w tych rozdziałach, dwa, w tych dwóch pierwszych rozdziałach, czy także i trzecim do połowy, mamy i tych nazwijmy dzikich pogan, jakbyśmy ich określili. Mamy też i tych cywilizowanych pogan, jak tutaj są wymienieni na przykład Grecy. Drugi rozdział, dziewiąty wiersz. E, czyli ci, ci cywilizowani, uczeni, wykształceni, filozofowie i tak dalej. I mamy też Żydów, czyli tym, do których Bóg przemówił e, przez proroków, którzy mieli teksty e, natchnione. Więc e, te, wszyscy, te, te trzy rodzaje ludzi e, e, są w, tutaj przedstawieni jako ludzie grzeszni, którzy zwrócili się do, jednak do tego, co złe, i nastąpił stopniowy ich upadek i to tutaj w tych wierszach będzie stopniowo pokazane. To taki właściwie fragment, który może będzie nam nie tak przyjemny do rozważania, bo te grzechy tak coraz są e, takie ochydniejsze Wspominamy. Mamy przykład najpierw w dziesiątym rozdziale dziejów apostolskich takiego człowieka, który będąc właśnie oddany Bogu, później trafił na Ewangelię łaski Bożej, a w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim, pobożny i bojący się Boga.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 Początek tutaj wskazuje wyraźnie, że on jako przedstawiciel okupanta Cesarstwa Rzymskiego na terenie y, Syrii czy Izraela był człowiekiem władzy. Był częścią reżimu, który panował tam. I Rzymianie co do zasady mieli bardzo pogadliwy stosunek do wszystkiego co podbite. Y jeszcze, jeśli chodzi o to, jaki mieli stosunek do tego, co się dzieje w Izraelu, gdzie co chwila powstawali różni prorocy, oni to widzieli, że tak jak mamy wspomniane, że jeden zaprowadził ze sobą kilka tysięcy, czy tam kilkuset skrytobójców, inny zrobił to, inny tamto, więc oni doskonale zdawali sobie sprawę, że aktywność religijna o bardzo egzotycznym dla nich odbiorze, tam się odbywa. I gdyby anioł bezpośrednio do niego nie przysłał Piotra, to być może ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Dlatego Bóg tu zadziałał. I widzimy, on wiedział, Bóg istnieje, on wiedział, mam do Boga wołać, on wiedział, Bóg miłuje ludzi, daje im dużo dobrych rzeczy, więc ja będę razem, tak jak Bóg, dawał jamużnę ludowi. On wiedział, że musi być od tego Boga zależny. Tyle o Bogu wiedzieć mógł ze zwykłego obserwowania po prostu świata przyrody. I nie chciałbym robić wykładu z tej książki Wieczność w ich sercach, ale tam właśnie był taki motyw, że była taka grupa Ludzi, którzy po prostu wiedzieli, też plemię jakieś takie zapuszczone w buszu, którzy wiedzieli doskonale, że Bóg istnieje i wiedzieli, że kiedyś da im księgę. I któregoś dnia, podobnie jak czytaliśmy w Starym Testamencie, aż dotczycy dostali sygnał, którędy wysłać Arkę z powrotem do Izraela, wiedzieli, że ta Arka będzie wieziona przez krowy. Jeśli krowy pójdą tam, to znaczy, że to był przypadek, a jeśli pójdą tą drogą, to że to Bóg zesłał na nich plagi. Oni mieli inny motyw do tego i wiedzieli, że tego dnia mają wyruszyć, bo dziś dostaną księgę od Boga. I szli w tym kierunku, gdzie tam odpowiednie osoby duchowo jakoś zaktywizowane u nich dostały ten sygnał i trafili na dziurę. W tej dziurze... Yy, kopał studnie baptystyczny misjonarz. I całe plemię bardzo szybko stało się wierzącymi w tej okolicy, bo usłyszeli słowo od Boga. I drugi przykład. Dzieje apostolskie 17. Apostoł Paweł trafił między tych właśnie kulturalnych Greków. I ci Grecy zabrali go na Areopak. I spytali, czy możemy się dowiedzieć, co to za nowa nowi nauka, którą głosisz. Bo przynosisz jakieś rzeczy obce naszym uszom. Chcemy więc wiedzieć, o co właściwie chodzi. Wcześniej Paweł chodził tam po okolicach i widział, że oni mają bardzo bogate życie religijne. I postanowił się do tego odnieść. I, a wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam cudzoziemcy nie poświęcali czasu na nic innego tylko na opowiadanie lub słuchanie czegoś nowego. Wtedy Paweł stanął pośrodku aeropagu i powiedział powiedział bardzo niepolitycznie, nie, nieprzyjemnie. Tutaj w Bibliach mamy to złagodzone, a, a tam pada takie słowo. Wtedy Paweł stanął pośrodku aeropagu i powiedział, mężowie ateńscy widzę, że pod każdym względem jesteście oddani czczeniu demonów. U nas jest zawsze albo pobożni, albo religijnie, jakoś jest to zmiękczone oddani bałwochwalstwo, oddani czczeniu demonów. Przechodząc, powiem, między yy, waszymi świętościami czy nabożeństwami, znalazłem też ołtarz pośród tego czczenia demonów. Ołtarz, na którym było napisane nieznanemu Bogu. Ja głoszę wam tego, którego nie znając czcicie. Więc nawet w tym całym bałwochwalstwie, w tym czczeniu demonów, oni mieli świadomość, że jest jeden Bóg nieznany. Są różne legendy związane z tym yy, ołtarzem o nieznanym Bogu, ale Paweł się do tego odniósł, że oni go nie znają, ale czczą. I tak czasami jest, że po omacku ludzie robią różnego rodzaju zabiegi w tym całym bałwochwalstwie. W więzieniu mamy takiego... Człowieka, który przychodzi obwieszony wszystkim, co możliwe, czego on na sobie nie ma. Myślę, że jest bardzo zawiedziony, że od nas nie dostał czegoś do powieszenia na sobie. I generalnie słyszę Ewangelię, kto wie, może jeśli jest szczery, Bóg się z nim zlituje i któregoś dnia zdejmie te wszystkie świecidełka z siebie. kochani, tak widzę tutaj w tym że mamy część ludzi którzy w ogóle o Bogu nic nie wiedzą ja bym tutaj wyłączył człowieka który jechał do Jerozolimy i tam pragnął dowiedzieć się o Bogu Żydzi to byli ludzie którzy mieli opowiadać innym Ewangelii albo inni mieli przyjść do nich bo Bóg powiedział, jeżeli przyjdzie do ciebie przybysz, to przyjmij go. I obcego, i sierotę, i tak dalej. Wspomagaj. I od Żydów wielu ludzi mogli się dowiedzieć. Ale Ewangelia Wieczna było, bierze pod ochronę wszystkich ludzi, którzy z Żydami nie mieli żadnego, nic wspólnego. A setnik jednak był na drodze, którą, jeżeli by z tego, może powiedzieć, yy, by odwrócił się od tej łaski, i nic nie chciał wziąć, może powiedzieć, od Boga, to by był sądzony na podstawie Ewangelii własnej Musimy jednak yy, bardzo delikatnie podejść do tego, co żeśmy też świszeli w Pardowicach i zauważyli, że Ewangelia Wieczna <try> dotyczy ludzi, którzy z Biblią i ze Słowem Bożym zapisanym w Starym Testamencie nie mieli nic wspólnego.